Jesteśmy w miejscowości Harbrowo, pomiędzy Lęborkiem a Łebą. To są 28 krajowe dni ziemniaka. Naszym rozmówcą jest pan Jakub Badzionny, reprezentujący firmę AVR. Proszę pana, proszę powiedzieć, co państwo reprezentujecie jako firma AVR i pan jako jej przedstawiciel na polu, w dniu dzisiejszym podczas trzydniowej imprezy prezentujemy kombajn dwurzędowy ciągany AVR Spirit Model 9200. Jest to kombajn dwurzędowy w pełni napędzany hydraulicznie posiadający dodatkowo wyposażenie w postaci wałków doczyszczających cross roller. Daje to możliwość doczyszczenia ziemniaka w momencie, kiedy gospodarstwa najczęściej uprawiają prosto, ziemniaka prosto z pola do fabryki, żeby było jak najmniej tak zwanego zanieczyszczenia w postaci grud, łęcin. Ten system pozwala naprawdę mocno doprecyzować, doczyścić w danym kalibrażu ziemniaka. A do jakich gospodarstw, a jakiej powierzchni chcielibyście Państwo dotrzeć po to, żeby ta maszyna spełniała swoją rolę? No bo małe gospodarstwo przecież nie kupi dużej maszyny. Jeżeli gospodarstwa się specjalizują i są firmami usługodawczymi, również takie maszyny jak najbardziej kupują. No Taka maszyna myślę, że tutaj jest przewidziana od 100 hektarów do góry. No, jej koszt jest no, dość spory. No, też To jest maszyna na właśnie te większe, większe gospodarstwa. Co nie znaczy, że nie mamy mniej mniejszych kombajnów dla mniejszych gospodarstw, czy mechanicznych, czy dwurzędowych, kompletnie mechanicznych, naprawdę podstawowych, aby no, na mniejsze powierzchnie typu 10, 15, 20, 30 hektarów jak najbardziej docelowo trafić. Dzisiejszy dzień właściwie już chyli się ku końcowi. Jakie są Pana wrażenia z tego dzisiejszego dnia? Jak zainteresowanie polskich rolników? Ilu ich tutaj przyjechało, ilu jest wystawców? Pan najlepiej wie, bo my jako dziennikarze przyjechaliśmy i w tej sytuacji prawda, jesteśmy tylko i wyłącznie obserwatorami. Pan jest uczestnikiem. No na pewno piątek był takim dniem biznesowym, gdzie mogliśmy się spotkać po tym oczywiście okresie pandemicznym, kiedy ci producenci ochoczo przyjechali porozmawiać na temat sytuacji ziemniaka, która teraz na dzień dzisiejszy w naszym kraju panuje. Dzisiejszy dzień, jak i jutrzejszy, to są dni, kiedy możemy nasze maszyny zaprezentować w polu. Naprawdę mamy duże zainteresowanie, ponieważ właśnie ten system cross roller jest unikatowy na rynku. Ci rolnicy, którzy pierwszy raz to widzą, no są zachwyceni, że takie rozwiązanie jest. Dlaczego? Coraz większy problem z ludźmi, z, z ręc, r, r, r, r, dłońmi do pracy. Naprawdę, staramy się tym rolnikom pomóc, ułatwić tą pracę, no bo niejednokrotnie pracują wiatro, słońce, kawałeczki deszczu, zimny wiatr. Ci ludzie są zmęczeni I ciężko jest człowieka do pracy dzisiaj znaleźć. Ten system pomaga właśnie tego człowieka może nie tyle co wyeliminować, ale go zastąpić. O co zainteresowani pytają? O cenę czy o to, jak to wykorzystać? No na pewno też cena. Cena jest kluczowa w dzisiejszym dniu, patrząc na ceny e, ziemniaka. No, bardzo w górę idą ceny rzepaków, jak i zboża, co troszeczkę przekłada się na ceny ziemniaka, które również windują do góry, no bo muszą tym producentom dorównać. tak? Widzimy coraz większe zapotrzebowanie na ziemniak. Kolejna fabryka, która powstaje w Polsce, e, chipsów. 60 tysięcy ton w 2023 roku już ta firma potrzebuje, więc tych rolników musi przybyć. Ta jakość musi być dość duża. No, kiedyś uprawiało się ziemniaka standardowo, dzisiaj trzeba go zrobić na jakość, no bo za tą jakość ten rolnik otrzymuje dobre pieniądze. Czy pan jako przedstawiciel firmy, Vr jest dostępny w całej Polsce do dyspozycji każdego rolnika takiego, który jest zainteresowany zakupem tego typu maszyny, czy po prostu ma Pan swój rejon, w którym może Pan się poruszać? Ja jako Jakub Dziony reprezentuję tutaj firmę na, jak to się mówi, północ, południe, wschód i zachód, czyli cała Polska. Staram się dotrzeć do każdego jednego rolnika, dobrać mu, pomóc mu dobrać maszynę pod jego potrzeby i na jego własnej ziemi. No bo maszyna maszynie nie jest równa. To jest kwestia naprawdę dużej specyfikacji. Mamy dealerów, którzy tak naprawdę są pierwszym kontaktem. Eee, mamy pięciu dealerów w Polsce. Staramy się, żeby oni jak najszybciej do tego klienta dotarli. W momencie, kiedy są większe zapotrzebowania e, doradztwa, tak naprawdę jestem ja dostępny. Nie ma najmniejszego problemu ze mną z kontaktem. Gdzie jeszcze poza tym Krajowym Dniu Ziemniaka, który się odbył tutaj pod Łebą w Harbrowie, e, można zobaczyć Wasze maszyny w pracy, co jest bardzo istotne dla potencjalnego kupca? No myślę, że to jest kwestia każdego województwa. W każdym województwie, jeżeli nie jest sprzedana powiedzmy puma czterorządowa, samobieżna, gdzie to już kombajn jest Powiedzmy rzędów no, od 300 hektarów w górę. No, spotykamy komajny jednorzędowe, dwurzędowe, sadzarki, czterorzędowe, zawieszane, ciągane, agregaty do uprawy, maszyny do przechowywania. Więc jeżeli klient jest zainteresowany i chciałby taką maszynę zobaczyć, nie ma najmniejszego problemu, staramy się z nim zorganizować wyjazd razem. Jedziemy do tamtego klienta, ma możliwość zobaczenia pracy maszyny podczas pracy. Staramy się również, tak jak dzisiaj na dniach ziemniaka pokazywać tę maszynę, jak również indywidualnie robimy pokazy polowe. Staramy się do tych rolników przyjechać, pokazać im, że ta maszyna z takim wyposażeniem na ich pola, na ich ciężkie warunki jest naprawdę jak najbardziej e, wydajna i, i zrobi tą robotę, którą oni potrzebują. Czy w przypadku zainteresowania polskiego rolnika zakupem takiej maszyny dysponujecie Państwo jakimś funduszem, który mógłby wesprzeć tego rolnika albo udostępnić mu kredyt, który będzie na, no, w polskim banku dostępny rolnikowi, a jednocześnie umożliwi mu dogodne spłaty? No, to już jest kwestia indywidualnych rozmów, powiedzmy bardziej firmy dealerskiej, czyli naszego reprezentanta z tym klientem. To są indywidualne rozmowy. Zazwyczaj to są rzeczy, które da się e, zrobić. Klienci rozmawiają, mówią, że po taka jest a nie inna potrzeba, więc to jest kwestia indywidualnych rozmów. My jako AVR takiego e, funduszu na dzisiejszy nie mamy, choć bez bicia, którą mogę zdradzić, rąka tajemnicy, jest taki plan, aby było jakby, powiedzmy takie finansowanie fabryczne. Gdzie w najbliższym czasie będzie można spotkać Państwa maszyny w pracy? E, no, Zaraz po krajowych dniach Ziemniaka, czyli już od poniedziałku ruszamy tutaj na województwie pomorskim, następnie jedziemy na województwo kujawsko-pomorskie i lecimy na dół na województwo dolnośląskie opolskie, czyli tak naprawdę robimy kolejne, dosłownie demo -tour po Polsce.